Relacje z pokładu Czarnego Diamenta. 27 czerwca 2010 roku. Wejścia w główki portu w Świnoujściu. Odcinek 8. Kochani, akurat wchodzimy w główki portu. Kapitan Jerzy Radomski. Jest bardzo dużo jachtów, piękna pogoda. Akurat mamy tu gości z telewizji, z radia. No i damy znać, jak już dobijemy do, do nabrzeża, wiesz. W tej chwili tak, no już, już jesteśmy bardzo bliziutko. Mówię, jest fa fantastycznie kapitalna atmosfera. Pijemy za cudne ocalenie, tak wiesz, policja trochę się patrzy z boku, ale nam to wybaczy chyba. Relacje z pokładu Czarnego Diamenta. Więcej informacji o rejsie znajdziesz na www.czarny-diament.blogspot.com